Aferanek Najlepszy z wielu powódek no Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jest 18 kwietnia, godzina 9. Rozpoczynamy kolejny aferankowy weekend. Zagraliśmy wam już, że serca nie mamy, ale serca w dzisiejszej audycji będzie, mamy nadzieję, sporo, bo, bo spoko chyba ekipa w studiu Radia Afera. Mateusz Szlas za konsoletą realizatorską, a przy mikrofonach... Edwin Edziu, przybylak. I Oskar Kłyszyński. Dzisiaj imieniny obchodzą Bogusława, Bogumiła, Ryszard, Alicja, Bogusław, Maria, Sabina, Apoloniusz, Flawiusz, Gosława. Sporo tego? Sporo. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Z nietypowych świąt to Dzień docenienia Męża, więc dla wszystkich mężów, drogie panie, no możemy chyba zaśpiewać gromkie 100 lat, 100 lat. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Um, ciekawe, w Polsce to chyba po którymś roku nie za bardzo, ale przejdźmy do kolejnego święta. Europejski Dzień Praw Pacjenta. Dzień Pacjenta w i dzień płyty winylowej U nas chyba te winyle się lubią i, I fajna sprawa Tak, ale mi się najbardziej podoba ten na końcu Światowy dzień cyrku To my tak na co dzień w zasadzie Nie ma co, Olo Twinsy I wake up, up slowly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 cups for Wiosna, wiosna, coraz cieplej. Przede wszystkim widać to, bo w końcu wyszło to słońce. Pozdrawiam oskali i Twoją piękną opaleniznę. I nie może być chyba w naszym przypadku, że nie mamy jakiegoś konkursu, bo ten konkurs mamy. Marek Dyjak to w niedzielę, 19 kwietnia, czyli już jutro można wygrać wejściówkę podwójną. Co należy zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? Należy wysłać smsa na numer 7148, dodać słowo prefiks, tak zwane afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Przypomnę tylko, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. A nasze pytanie konkursowe to? No, pytamy o Dzień Mężów, tak. pytamy o kierunki wakacyjne. Tak. Moja opalenizna mówi wszystko. <śmiech> Fantastyczne towarzystwo na Wyspie Hiszpańskiej. Jakie kierunki wakacyjne z mężem, chłopakiem w tym roku planujecie? Myślę, że to jest dobre pytanie na Bardzo początek dobre. dnia, żeby sobie troszkę w tą pogodę dobrą wejść, bo pogodę dzisiaj w Poznaniu mamy Piękną. przepiękną. Tak przepiękną. Jest. My czekamy na Odpowiedzi do godziny 11, a teraz oddajmy się trochę w świat muzyki.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 i czarna kultura. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.pl. Jesteśmy też na Facebooku Facebook.com kośnik radioafera. Autopromocja, reklama. A gdyby tak. reklamować się w radiu? Napisz promocja małpaaferacom.pl. Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Mm uh -huh. One small caveat This one hasn't happened yet It's not the strongest narrative But details aren't imperative What matters it's the way it ends and they've got 16 mutual friends and It's animal spirits and is up Checked out their astral chart. This one is a work of art. Now I know she reads astrology, and he can't stand astrology. But he's quick with an apology when he was cracked. the yeah, is just the animal spirit. Jak to w sobotę rano wstajemy i szukamy artykułów najważniejszych. No i tak z tych najważniejszych, taki segment dla Tymka mm. i dla naszych tak, słuchaczy, tak. słuchaczy specjalnie jest kilka takich artykułów, mm. ale taki najbardziej, który mi się spodobał dzisiaj tytuł brzmi mm. Na parkingu urządzili sobie rodeo na samochodach, ujeżdżali je jak byki. To mi się spodobało coś takiego jak ogromne korki w centrum, awaryjnie zamknięto dzięki ulic Maty i Królowej Jadwigi. One tam... no, no właśnie, myślę, one cały czas są zamknięte że tam nic nie jeździ, więc więc, no więc tak średnio bym powiedział no niestety korki w centrum jak były tak będą i miejmy nadzieję, że znikną tak szybko jak decyzja o pewnym takim no, miejscu, gdzie jeździ się szybko samochodami, ale trochę się hałasuje ale nie będziemy wchodzić, wchodzić w specjalne, w specjalne zagłębiać się w tym temacie, było głośno miejmy nadzieję, że będzie jeszcze głośniej no teraz to podobno było cicho, bo pędzili bezszelestnie, pierwsza impreza na torze Poznań rowerowa verão e... Słuchaj, no jak ci kolarze tam przychodzili W każdy czwartek, no ja też mam rower Szosowy i te kasety trochę hałasują Więc, więc, więc dziwne ok, e, No ale przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy Jest pięknie, jest tak. wesoło, świeci słońce Dwa tysiące kolarzy jak zacznie Pedałować to, to hałas jest generowany Ale dobra, zostawmy to Bo już faktycznie największe media <śmiech> dziwnie, Polskie, dziwnie, polskie się o tym się wszystkim robi, tak. Wypowiedziały, więc, więc nie będziemy Tego tematu e, ruszać Będziemy oczywiście mówić dzisiaj o rzeczach przyjemnych przyjemniejszych o tych mniej przyjemnych, ale z tych przyjemniejszych. Jutro po raz pierwszy Wam przypominamy część ulic w Poznaniu zamknięta, ruch ograniczony ze względu na, na zawody i na półmaraton. Natomiast o tym jeszcze troszkę będzie na naszej antenie. Zostawimy Was z nowością muzyczną, spokojną. Jerzy Koczur i Opieszałość na 98,6. Opieszałość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 Jaka szkoda, że nic się nie dzieje dwa, dwa raz. I przeźroczysty, jak ta szkła I bezkrytyczny, jak tylko się dał, padam Pozostajemy w spokojnym klimacie White 2115, nowi kumple Wersja liryczna Wiem, czym pachnie mi ta gra Bo się psikam YSL Ona nie wie, co to traf, ale skądś kojarzy mnie Na ulicy leży hajs Wystarczy, że schylam się Teraz każdy wielki brat Odkąd już mamy co jeść Teraz każdy wielki brat, żadnych już nowych kumpli, żadnych już nowych kumpli, żadnych już nowych kumpli, teraz każdy wielki brat, żadnych już nowych kumpli, żadnych już nowych kumpli, żadnych już nowych kumpli, nie. Czuję się dzisiaj jak czwarty migos, chociaż nie noszę tych Valentino. Który już miesiąc znów wale wino I który już tydzień mi panie piszą Za parę tysię daje żywioł Żaden imecz, żadne na niby Chociaż w szaliku to żaden kibic Biorę co chcę Czekałem, żeby to sobie nawinąć Ale forsę dostają tylko ci Co na jej widok robią postęp A nie siedzą na tyłku jak budda nie jestem synem legendy jak Willow, ale będę legendą jak Utank. Górna półka, nie oszą. Na laurach byku nie osiądź. Jak siedzisz za miedzą, to dostajesz cynę. Ja biorę se złoto. Ty dostajesz mosiąc. Wiem czym pachnie mi ta gra, bo się psika sel. Ona nie wie co to trap, ale skądś kojarzy mnie. Na ulicy leży hajs. Wystarczy, że schylam się. Teraz każdy wielki brat, odkąd już mamy co jeść. Nie, nie, w moim sercu tylko rodzina i gang, gang. Wiem, czym pachnie mi ta gra, bo się psikam. YSL. Nie znamy się, więc po co mi wysyłasz zaproszenia. 2115 i nagle chcesz, bym wpadł na melanż. Pachnę wodą z zagranicy. Twoja wrogość śmierdzi niczym. Ech. No i tak by to było, no. I tak by to było. Ledwiny, chcesz jakoś tutaj skomentować? Poprosimy o... Mikrofon dla Edwina. Komentarz, wydaje mi się, że zbędne wszystko obroniło się. No ale przejdźmy trochę do bardziej rokowej alternatywy. Tak, mówisz, że jest tak, zde zdecydowanie za dużo. Bo ja, ci po, ja tylko dodam jeszcze, że to jest zapowiedź tego, co będzie się działo na poznańskich juwenaliach 2026, w trzeci dzień, bo tam mamy człowieka, który się nazywa Biały 2115. Ale mówisz i masz, przechodzimy do rokowo i alternatywnie, wracamy więc na dobre tory. Dzięki Bogu, proszę bardzo. No dobrze, no dobrze, no dobrze, no dobrze. 18 kwietnia, co się działo kiedyś? Ja znalazłem, że w, 1000, w 1025 w, katrze, w katedrze gnieźnieńskiej odbyła się konoracja Bolesława I Chrobrego na króla Polski. Bo gdybyście, nasi drodzy słuchacze, nie pamiętali, Mieszko I nie był pierwszym królem y, polskim. Znaczy był, ale nie był koronowany, dlatego widnie na banknocie 10 złotowym a nie na 20 y, jak Bolesław. No to... Taka ciekawostka. Bardzo dobrą naukę tutaj mamy. W sumie słusznie, bardzo dobrze, że się edukujemy i wracamy z muzyki nowoczesnej, to nawet bardzo tak. nowoczesnej, do tych najbardziej da dawnych, niepamiętnych <grym> czasów. W 1926 roku, a więc 900 lat później, rozpoczęła regularną emisję Pierwsza Polska Stacja Radiowa, obecny program Pierwszy Polskiego Radia. I o tym mówiliśmy już z tymkiem tydzień temu, no bo przecież mieliśmy Dzień Radia albo dwa tygodnie, tygodnie wow. temu o tym mówiliśmy więc ważne hmm. wydarzenie e, którym sobie wspomnieliśmy trochę radio aferę i oczywiście inne stacje radiowe jak to się wszystko rozpoczynało i jak trwało e, ale to nie było jedyne takie ważne wydarzenie e, no bo sportowo a my tak w zasadzie tak. kiedyś no, to się spotkaliśmy na sporcie no naw sporcie. Na nawet nie raz nawet nie dwa ale co masz sportowego bo ja też mam ciekawostkę dawaj ty proszę pierwszy. bardzo to założono pierwszy gdański klub piłkarski FC Dan Aż mi ubiegłeś, A? Ty również, w również to również. 1903 tak, rok. 1903 rok. FC Dancing, Dancing. Yy. <śmiech> może, być, może być Dancing. Oni chyba dzisiaj tańczą na boisku, chyba, bo no, chyba ich nie ma. Tak za bardzo, za wysoko. <śmiech> ale sekcje jakieś tam są i ten klub oczywiście przekształcony. Ale w 1919 roku, zaraz wrócimy jeszcze do tego nie, klubu piłkarskiego, <śmiech> bo my o sporcie chyba będziemy dzisiaj trochę mówić. Tak. W 1919 roku założono Muzeum Narodowe w Poznaniu. Także coś o. poznańskiego też. Mamy. A, pro, a propos tego FC Dancych, to mamy jakieś ciekawostki, coś ważnego? Kolejowy klub sportowy Gedania później był. Tak, później się zmienił, później gdański klub sportowy, cały czas później, od 2006 roku widnie jako gdański klub Gedania, więc, więc stricte z niemieckiego klubu jest nasz polski gdański klub sportowy. Tak, Pomorskie, Gdańsk, nad morzem, fajnie ciepło, Bałtyk cieplejszy zimą niż latem, podoba mi się to. Powiem Ci, że teraz to nie czułem różnicy, jak byłem na Majorce, żeby woda była zimniejsza niż, e, cieplejsza o, niż w Bałtyku. Niemożliwe. Że to jest to samo moim zdaniem. Niemożliwe. Tylko słońce jakoś tak... Bardziej praży, ale to sobie zostawimy na później. Będziemy grać Wam dobrą muzykę polską, zagraniczną również na naszej antenie. Teraz w ogień skoczymy. A propos ciepła. Tak. No, bo cieplutko jest w całej Europie, w Polsce również i w górach i nad morzem. I niech tak zostanie. Skubas na 98,6. Na trzy. Raz. Single Na Raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30. Witam Was w kolejnym singlu Na Raz. Audycji, w której staram się Wam pokazać kontekst wielkich hitów, które każdy z nas słyszał chociaż raz. Dziś opowiem Wam o balladzie zainspirowanej wielką miłością a właściwie wielkim porywem, który przerodził się w jedną z najbardziej znanych historii w roku. Bohaterem odcinka jest Leila Erika Clamptona. Utwór do dziś uchodzi za jeden z najbardziej emocjonalnych kawałków w historii roka. Charakterystyczny riff, napięcie w zwrotkach i słynne fortepianowe zakończenie sprawiają, że to coś więcej niż zwykła piosenka o miłości. Ale żeby zrozumieć Leilę, trzeba poznać historię trzech osób. Patty Boyd, George Harrison i Eric Clampton. Jak doszło do tej sytuacji? Patty Boyd była jedną z najbardziej inspirujących mózg w historii muzyki. To właśnie ona zainspirowała Georgia Harrisona do napisania takich utworów jak Something czy Here Comes the Sun. Co ciekawe, Frank Sinatra uważał, że Something jest jedną z najpiękniejszych piosenek miłosnych, jakie kiedykolwiek powstały. Eric i George poznali się jeszcze w latach 60., kiedy Clampton grał w The Yardbirds jako support przed The Beatles. Wtedy Eric nie był jeszcze wielką gwiazdą, więc ich relacja nie była od razu taka bliska. Z czasem jednak zaczęli się do siebie zbliżać, głównie przez wspólną pasję do gitary. Harrison coraz bardziej oddalał się od The Beatles i ciągnęło go w stronę świata gitarzystów. Świata, w którym Eric był już coraz bardziej ważną postacią. Zaprosił Clamptona do nagrania While My Guitar Gently Whips w Abbey Road Studios. To był rzadki przypadek. Niewielu muzyków spoza zespołu grało na nagraniach The Beatles. Pod koniec lat 60. ich drogi zaczęły się wyraźnie rozchodzić. George coraz mocniej wchodził w duchowość. Wyjechał do Indii, zainteresował się filozofią wschodu i po powrocie był już trochę gdzie indziej niż reszta rokowego świata. Clampton z kolei miał za sobą intensywny okres z zespołem Cream i powoli miał dość tego chaosu. Szukał czegoś spokojniejszego, bardziej poukładanego. Właśnie wtedy powstał jego nowy zespół, Derek and the Dominos. I w tym momencie sprawy zaczynają się komplikować. George i Eric mieszkali niedaleko siebie, więc naturalnie zaczęli się częściej widywać. A to oznaczało też częstszy kontakt Clamptona z Patty Boyd. Właśnie w tym czasie Eric stworzył utwór Leila. Tytuł nie wziął się przypadkowo. Clampton zainspirował się historią Leili i Manjuna, o której opowiedział mu jego znajomy Ian Dallas, przechodzący wtedy na Islam. To opowieść o tragicznej miłości. Księżniczka zostaje wydana za mąż za kogoś, kogo nie kocha, a zakochany w niej Majun popada w obłęd. Ta historia bardzo mocno trafiła do Claptona i stała się bezpośrednią inspiracją dla utworu. Z czasem jednak jego odbiór bardzo się zmienił. Krytycy zaczęli doceniać Leile, a dziś uznaje się ją za jeden z klasyków rocka. Jeśli chodzi o dalszy ciąg tej historii, Patti Boyd ostatecznie rozwiodła się z Georgem Harrisonem w 1977 roku, a dwa lata później poślubiła Claptona. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu i para rozwiodła się w 1989 roku. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Derek and the Dominos naraz. Wysłuchaliśmy singla Leila zespołu Derek and the Dominos. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9.30. No, to na trzy. Raz. Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30. Autopromocja. Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12. Ej, sory, stary. Przestaniesz mi kopać potent Ja z tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi. Że ja zaraz Ciebie nie rozłożył. No, zaraz ja cię... Także się w filmie Ciekawe. pojawisz Pojawisz się w filmie tam na do poporni A teraz kinie. W każdą sobotę o godzinie 18 Wieczornik w Radiu Afera W niedzielę po godzinie 20 Na wieczorne opowieści Utkane z dźwięków i słów Zapraszają Paulina Franskowiek Szymon Świerski I zespół Wieczornik Radio Afera. www.afera.com.pl Autopromocja. Reklama.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 Ceranek. Najlepszy z wielu pobudek. Ale za stary, za dużo procent to właśnie było w waszych głośnikach, słuchawkach, a my nie możemy, e, nie możemy, no nie, nie możemy was prosić, żebyście się nie dali, e, dali no, naciągnąć, wyjść po prostu na markady jak w niedzielę w dwóch progach. E, mamy konkurs, jedna, po, jedna wejściówka podwójna do wygrania. Co należy zrobić? Wysłać smsa na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. E, dlaczego podróżowanie z mężami, tak? Coś nie, takiego? Nie, nie. Jakie kierunki wakacyjne z mężem chłopakiem w tym roku? To się zatrzymajmy o. na chwilę. Koszt SMS-a to oczywiście złote 23 z VAT. Czy ty, Edwin, masz jakieś wymarzone miejsce, w którym byś się udał? Może nie w lipcu, może nie w Polska. sierpniu? Polska. Polska jest w moim no, sercu i to jest... Mamy prawdziwego patrioty. To jest najpiękniejsze miejsce na całym świecie. Mateusz, widzę, za konsolety pisze Szady, więc też pa, pa, patriotycznie bardzo mi się to podoba. W Polsce jest y, najlepiej. Pamiętajcie, że na konkurs y, czekamy do końca, do godziny 11, więc wysyłajcie, wysyłajcie sms -ki. Ale my trochę z faktami sportowymi też chyba. Tak, za chwilę tak. będzie serwis sportowy, ale tu widzę, ty jakimś jesteś maniakiem po prostu chyba. Lig, nie, lig nieznanych, bo widzę, że tu... Y, Leci transmisja, grają 0-0 chłopaki, kto tam gra? No słuchaj, mało znanych lig, ale jednak jak ktoś słucha sobotniego aferanka, to już bardzo znanych, bo po raz kolejny na naszym ekranie w studiu Melbourne City gra, wcześniej Melbourne Victory, Melbourne City Derby, natomiast dzisiaj gra z Brisbane Roar. Bardzo trudna nazwa. Na razie jest 0 do 0, ale oczywiście też y, śledzimy, tak jak to w Aferanku, Ligę Japońską, bo po tej drugiej stronie, gdzie biegają bokiem w Japonii, gra dzisiaj Ryukyu i Kitakyushu i tam jest pierwsza połowa, 42 minuta, dalej 0 do 0, a jest to mecz bardzo ciekawy, y, dlatego że grają dwie drużyny z ostatniego miejsca, więc biją się o miejsce dziewiąte. Jedna z nich ma 9 punktów, druga z nich ma 7 punktów. No a na pierwszym miejscu Tegewajaro Miyazaki 27 oczek Zdobytych 9 zwycięstw, tylko jedna porażka wow. Dobra i teraz jak to wszystko usłyszeliśmy To jest odpowiedni moment na tą nowość muzyczną Bo, tak bo, bo tytuł to jest Danger I po tych wszystkich nazwach Tych lig, których tak naprawdę nie Oglądają chyba tylko trzy osoby Podczas sobotnich ty Mateusz, i Mateusz czyli, tak czyli dla trzech osób jest transmisja my oddajmy się w dobrą muzykę Danger w waszych sławkach No to lecimy z serwisem sportowym. Dzień dobry, dzień dobry z nami Krystian Kacprzak. Cześć. Wielka przyjemność. Jak zawsze zresztą trochę o sporcie pogadamy, ale zanim przejdziemy do tych wątków polskich, naszych, patriotycznych, do Igi Świątek i tak dalej i tak dalej, to sobie zaczniemy od ligi australijskiej. A czemu nie? Czy ty masz jakąś swoją ulubioną drużynę, bo rozmawialiśmy o Melbourne Victory i Melbourne City. A no ja ty? ja zdecydowanie Melbourne Victory, bo przecież pamiętam, że kiedyś wspominałem o tym zespole. I tam gra Juan Mata, do dzisiaj to pamiętam I nawet wiem, że Juan Mata ma już dwucyfrową liczbę asyst w tym sezonie o Więc proszę. jest to gość, który przeżywa drugą młodość To dobrze, kibicujesz, bo na trzecim miejscu jest Melbourne Wiktor Victor. Tak jest. z szansami na mistrzostwo? Bo tego nie zyrkałem. Ja patrzę no, tylko na No tak, wiesz, matematyczne <laughs> szanse zawsze są Jak to mawia klasyk polski Zaczynamy od Igi Świątek Tam nieco mniej przyjemnie, bo, bo Iga odpada w turnieju WTA w Stuttgarcie. Tak, odpada z półfinału. To jest pierwsza porażka pod wodzą nowego trenera Francisco Roiga. Mimo wszystko Iga Świątek uznaje, że we wczorajszym meczu było sporo pozytywów, jeżeli chodzi o tę pracę szkoleniową z nowym, z nowym trenerem, byłym trenerem Rafaela Nadala. Iga Świątek odpada z turnieju w Stuttgarcie. Już niedługo będzie miała szansę na rekompensatę, bo prawdopodobnie wystartuje w turnieju WTA w Madrycie. No, ale wczoraj lepsza okazała się Maria Andrzejewa. Pierwszy set padł u Migi Świątek 6 do 3, ale dwa kolejne już na korzyść młodej Rosjanki. 6 do 4 i 6 do 3 na jej korzyść. I koniec końców Liga Świątek musiała pożegnać się z tym niemieckim turniejem. No tak, no i przez to jeszcze ta przegrana pozbawia IGĘ Świątek możliwości powrotu na trzecią pozycję na liście WTA, bo gdyby wygrała z Andrzejewą, wyprzedziłaby w rankingu Amerykankę Koko Myślę, że na razie biegła. dla Ligi Świątek Góra. kluczowe jest to, żeby odnaleźć Góra znaleźć zacząć. wspólny język z trenerem Góra. i, i znaleźć wspólne schematy treningowe, tak. tak. E, no co, no, co tam dalej w tym sporcie słychać? Bo, mieli, bo już dowiedziałem się, że jest czwarta osoba, która śledzi Ligę Australijską i to bardzo widzę dociekliwie. Wow, cieszę się, że takie ligi się rozrastają. Co tam dalej w sporcie słychać? No jest jeszcze jeden ciekawy wątek tak? z Tenisa, który wypłynął. Może nie stricte sportowy, a bardziej organizacyjny, antydopingowy. Góra. Mianowicie Marketa Wondrouszowa Czeszka, która wygrała Wimbledon W 2023 roku no Przeżywa bardzo Trudne chwile, ponieważ grozi Jej czteroletnie zawieszenie, ale nie Za pozytywny wynik Testu antydopingowego Ale za brak wpuszczenia Kontrolera do domu Sama Marketa Wondrouszowa wyjaśnia Że Wizyta kontrolera Nastąpiła, miała nastąpić poza procedurami, które są e, bardzo mocno sprecyzowane e, nie wiadomo czy ten argument wystarczy ale jest na, na krawędzi e, tej sportowej rywalizacji ona też e, niedawno przechodziła trudną kontuzję, więc jej powrót na korty miał nastąpić już niedługo, właśnie we wspomnianym turnieju w Madrycie, ale być może trzeba będzie na to dłużej poczekać, ona sama ma 26 lat, więc jeżeli faktycznie ta czteroletnia banicja weszłaby w życie no to spory kawałek kariery i do tego prime'u kariery tak. by ją ominął. Tak, tak. Jeszcze wrócę do tych kontroli, bo one dosyć mocno restrykcyjne. To może być jakieś wytłumaczenie, chociaż chociaż ciężko mi upatrywać. No i Świątek też miała epizod, z którego się wybroniła koniec końców, więc to jest bardzo delikatny temat i faktycznie tam detale bardzo no, często grają rolę. No, no przykład chociażby triatlonisty Roberta Karasia, myślę, to jest kolejny przykład, który gdzie sam po, poprosił o kontrolę dopingową, wyszło, że coś, że coś jednak w sobie miał no wiecie jak to jest panowie z tymi kontrolami ryzyko. tupigowymi. No, ryzyko, ryzyko, ryzyko ryzykiem. Ale ma czyste sumienie no, ale ma czyste tak, sumienie. Tak. Ale kartotekę już nie ma. No, ale kartoteki, kartoteki czystej nie, czystej nie ma. Tak. Nie ma. E, idziemy do piłki nożnej. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata i piłkarska reprezentacja pani, która zagra. Niedługo. Panowie nie mają już szans zagrać na tegorocznych Mistrzostwach Ajajaj. Świata. E, kobiety mają szansę zagrać na przyszłorocznym mundialu. Ono odbędzie się w Brazylii. Reprezentacja Polski kobiet nieco skomplikowała sobie sytuację w grupie kwalifikacyjnej. Celem Polek było trzecie miejsce, które dawało dobre rozstawienie w barażach. Niestety o to trzecie miejsce przyjdzie teraz zaciekle walczyć z Irlandkami, z którymi Polki przegrały w miniony wtorek w Gdańsku. Teraz e, pora na rewanż. Ten rewanż odbędzie się dzisiaj o godzinie 16 w Dublinie i trzeba wygrać, żeby to trzecie miejsce nadal było realne. To będzie ciężkie zadanie, a kwalifikacje do Mistrzostw Świata w tym roku poszły nam ciężko. <śmiech> Szwedzi, tak w przypadku powiem. Panów. Szwedzi, ta, znowu, znowu Szwedzi. <śmiech> Szwedzi. Z tematów piłkarskich jest jeszcze finał Pucharu Króla. Dziś o 21, czyli wtedy, no kiedy sędzia w Szczecinie zagwiżdże przerwę w meczu Pogoń-Lech Rozpocznie się mecz w Hiszpanii Na Stadio La Cartucha W Sewilli Atletico Madryt zagra z Realem Sociedad To będzie finał Pucharu Króla Atletico, które jest na fali Ma szansę wywalczyć pierwsze trofeum Być może pierwsze z dwóch Tegorocznych trofeów, jeżeli w Lidze Mistrzów też im pójdzie Czyli rozumiem, że na Atletico Madryt Jednak stawiasz decydowanie Ja jestem bezstronny, jeżeli chodzi o to spotkanie no, Akurat, bardzo. ale jestem bardzo dużym zwolennikiem Diego Simeone I stylu gry tych zespołów no. <laughs> Może nie stricte... Um, walorów defensywnych, ale jeżeli chodzi o zaciekłość, determinację na boisku, to jestem bardzo dużym entuzjastą. No to zachęcamy do śledzenia o godzinie 16 w Irlandii kwalifikacji do Mistrzostw Świata, a potem warto przenieść się na te nieco bardziej zaawansowane piłkarsko-boiska. Finał Pucharu Króla o godzinie 21. Wracamy do zupełnie innej dyscypliny. Idziemy do zupełnie wątku innej dyscypliny. I, wątku i wątku poznańskiego. Wczoraj Mistrzostwa na Europy. Mistrzostwach Europy w Judo, Angelika Szymańska, reprezentująca Akademię Judo Poznań, zdobyła brązowy medal w kategorii 60 do 63 kg. Ona w tym pojedynku o brązowy medal e, mistrzostw odbywających się w gruzińskim Tbilisi pokonała włoskę Carlotte Avanzato. Pokonała ją przez Ipon, czyli ten taki święty gral w judo. To jest technika, to jest sposób wygrania pojedynku, który jest w tym e, Celem każdego judoki, tak naprawdę, to jest to znaczy perfekcyjne obalenie przeciwnika. W tym przypadku było to obalenie na plecy, które pokazało, które podkreśliło dominację Angeliki Szymańskiej No to serdecznie gratulujemy i jeszcze przechodzimy do Żużla, bo o tym wątku Żużlowym możemy wspomnieć. Szybko jeżdżą, to i szybko, szybko wspomnimy o wczorajszych wynikach Speedway Ekstraligi. Dwa mecze za nami i fatalny początek kontynuuje włóknia Częstochowa tydzień temu porażka w lecie. Prawie 30 punktami, wczoraj Prawie 40 punktami Przegrana u siebie w Częstochowie Z motorem Lublin Natomiast Stal Gorzów, która jest No już od dłuższego czasu targana Różnymi problemami finansowo-organizacyjnymi Postawiła się wsparcie Wrocław, przegrała Stal, ale tylko dwoma punktami Na własnym obiekcie, a przypomnijmy Że Sparta Wrocław z innym lubuskim Zespołem, tym rywalem z zamiedzy Stali Gorzów, czyli falu bazem Zielona Góra, sta, Sparta rozprawiła się tydzień temu bardzo łatwo, bo tam była prawie 30-punktowa wygrana. Wczoraj tylko e, dwa punkty zaliczki, no ale mimo wszystko te dwa duże punkty do tabeli wędrują. E, w przypadku Wrocławia. Okej. Okay. I kończymy wątkiem piłki nożnej, bo dzisiaj o 20.15 również ważny pojedynek. Lech Poznań zagra z pogonią Szczecin. Jakie tutaj masz przewidywania? Czy to na wynik? Czy w Szczecinie to na... zawsze trudno się grało Lechowi, więc <laughs> ostatnio w ogóle wszystkim drużynom Klasy gra się dosyć trudno. To pokazuje tabela. 46 oczek na koncie Lecha. Poznań-Zagłębie i Jagiellonia tuż za Poznaniakami. 43-44 oczka. Górnik-Zabrze na miejscu czwartym 43 punkty i tak można by było wymieniać te drużyny, które tak. jeszcze mają 40 punktów. No tak naprawdę w grze o tytuł jest, nie wiem, 10 drużyn w Polsce, no. można powiedzieć tak szczerze. Wydaje mi się, Zespół, to... który walczy o utrzymanie ma też jednocześnie szansę na puchary. M tak moim jest. zdaniem jest tak miały ten sezon Ekstraklasy, już nie chcę mówić, ale to jest, nie chcę powiedzieć, że straszne z jednej strony, ale no nie ma podziału tabeli i moim zdaniem to nie pokazuje o równości, równości ligi, tylko o tym, jak po prostu słabo chyba w tym, w tym sezonie. No wszystkie... O, Poły za zaczęły grać Ja już zacieram ręce na ostatnią kolejkę Bo to będzie chyba będzie, najbardziej będzie pasjonująca kolejka, kolejka W historii ekstraklasy Tam wszystko może się zmieniać Ale zaskoczenie panowie jest Widzew Łódź Na miejscu 17 po tych wielkich Wielkich inwestycjach milionowych Włożonych w ten klub Może się okazać, że Widzewa Łódź Będziemy oglądać niżej no, ale Dlaczego? 33 punkty do, do 14 miejsca brakują tylko dwa Więc jedna wygrana I tak naprawdę przeskakujemy już po, po, Poza po, poza y, ten okrąg Spadkowiczu, więc, więc, więc wszystko jest na dobrych torach. Chyba, Chyba się tak, tak szybko obliczyłem, że nawet Lech Poznań, będący na pierwszym miejscu, mający 46 punktów, on tak naprawdę teoretycznie jeszcze ma szansę na spadek. No właśnie, więc. <grym> ma szansę, no szansę. M, m, szansa to za duże słowo, może <grym> odpowiednie w tym kontekście, ale grozi mu nawet spadek czysto matematycznie. Chyba <grym> się wszyscy panowie zgadzamy, że czekamy na mistrza, Lech Poznań na razie na miejscu pierwszym i niech tak pozostanie. Krystian Kasprzak w naszym serwisie sportowym, tak, bardzo dziękuję. ci dziękuję. A my wracamy do Was za chwilę z drugą godziną peranka o 10.00. It's what I'm gonna, gonna need to, need to make, make you man, man again. again. It's the what, what the world, world needs to keep, keep turning around, you see. It's, It's that, that face I need once more before I end, end up, up down the grave. List the sugar that combined makes me stick, stick to what you say. say.